Tak się żyje, ślub poranek, jedno w branie, więcej mamy, bo to życie, a bez jana nie ma życia. Zawsze chowa na każdy ma własne przeżycia. Rozpomnienia, to nas zmienia, nas zmienia, zawsze więcej jest do powiedzenia. Zapowiem mój rad, to właśnie skuje, jest. Zapowiem mój rad, nie każe ci rozumieć, wiesz. powiem mój rad, co? powiem mój rad, nie każe ci rozumieć, nie. Nie ma to jak w domu ty powtórzysz to jeszcze tysiące razy się doceniasz, lecisz po bandach przy pierwszej okazji Sam chyba masz tu kogoś takiego, kto jest bardzo ważny Nie brak też takich, co wstrzykują ci farmazą, do ja, Tak zbędne jak jakim są przypadek z przami Zioł, mógł życia w jebanym pacie kurwa, za kratami Jak twoja wolność ma cenę, za ile ja bym w poszedł To no proszę, jakie to proste, no i co teraz? Jesteś gościem? gościem? Wiem, że to ja stoję z tej dobrej strony Na spalonym moście, a wątpliwości to Tylko trzy numery nie zniknął z konfliktem, bo to pierdolę na starcie. Zostaje z WPATS, bo dobrze wiem, co ile jest warte. Nie tylko dla korzyści, to się to wyda, dla wszystkich. Dla tych naszych i bliskich, dla tych, co wiedzą, co prawdziwe. Tytuł bije z uderzeniem, per plany. jak zaprągają Stefany, Venelia, i walą popał Jak tylko mówię, to mi się Dawaj, psia. Mówił. Skolegówka, chore, główka, brona, lala. Kobieżka,